Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie Jak się macie? Mam nadzieję, że wszystko u was w porządku Jeśli pytacie o mnie, to dziękuję bardzo U mnie wszystko w porządku Przed nami kolejny podcast Cieszę się bardzo, że znowu spotykamy się przed głośnikami Znowu spotykam was w samochodach, w pociągach, w autobusach A może też... Podczas spaceru wiem, że niektórzy słuchają mnie nawet na plaży, w lesie, nad rzeką To wspaniałe uczucie, że mogę być z wami wszędzie tam, gdzie i wy jesteście Cieszę się, że dobrze się bawicie, ucząc się języka polskiego Myślę, że to jest najważniejsze, żeby dobrze się bawić podczas nauki bo wtedy to kojarzy nam się z czymś przyjemnym, a jeśli coś jest przyjemne, to nas nie męczy. Po prostu fajnie spędzamy czas. Jeśli ktoś słucha pierwszy raz podcastu i nie zna jeszcze mojej strony, to zapraszam na stronę realpolish.pl. Tam znajdziecie dużo materiałów do nauki języka polskiego. Znajdziecie kurs dla początkujących, czyli 100 historyjek. Dla osób na średnim poziomie mam 365 historyjek. To są zupełnie inne historyjki niż te, o których mówiłem poprzednio. 100 historyjek to coś innego niż 365 historyjek. A dla najbardziej zaawansowanych mam klub VIP, no i oczywiście podcasty Dla każdej I każdego z Was Jeśli używacie jakiegoś mm, Kursu z mojej strony To po zalogowaniu się Macie dostęp do Transkrypcji podcastów Możecie słuchać I czytać jednocześnie Jeśli macie na to ochotę Tak jak zwykle Zaczniemy od Posłuchania nagrania kogoś z Was To już nasza mała tradycja. Proszę, przysyłajcie nagrania. Jest mała kolejka, ale na pewno usłyszycie swoje nagranie wkrótce, jeśli je do mnie przyślecie. Dziś posłuchamy nagrania od Krzyśka. Zapraszam bardzo serdecznie. Cześć Piotr. Mam na imię Krzyszek i chciałbym podziękować jak wszyscy twój pracy, co robisz dla was codziennie. To jest ogromne i wyjątkowa rzecz i bardzo, bardzo, bardzo oceniam to. Jestem pewien, pewien, że będę robić wiele, wiele błędów, ale pamiętam, że ty zawsze mówisz, nie martw się, tylko mów po prostu po polsku, albo coś takiego. I dzięki tobie nie tylko ja, mnóstwo ludzi zaczynają uczyć się języka polskiego z przyjemności i radości. Um, o twój podcastów um, to jest bardzo fajnie, bo każde nagranie jest konsekwentne i zawsze jest coś sens, zawsze jest coś um, ciekawe historiki i muszę, muszę um, przyznać, że podoba mi się bardzo, bardzo podoba mi się twój opinie o wiele rzeczach, na przykład polityka uh, albo natura, uh, na przykład sztuczna inteligencja, te nagrania, co robiłeś, wiele, wiele um, nowe informacje i ciekawe rzeczy opowiadałaś, um, Każde nagranie jest na pierwszej klasie i bardzo, bardzo lubię. A codziennie słucham twój podcastów. I na krótce opowiadam mój historie, jak jestem wolontariuszem w Polsce. Przyjechałem do Polski w tamtym roku, w zeszłym roku i zaczynałem uczyć się języka z gramatyki i tak dalej, narzędnik, miejscownik, pff, nie pamiętam już. I e, nie znalazłem ani radość. I to był bardzo irytujący w początku, e, bo ja pracuję w szkole e, z nauczycielami, ja jestem taki e, pomagający. Ja pomagam dla wszystkich. I nauczycieli i e, troszeczkę e, rozumiałem po polsku. I ludzie myślą, że, że ja wszystko rozumiem, ale to, to nie był prawda. I miałem e, bardzo ciężko czas, i to był, e, to był niefajnie. A, i, I około luty e, znalazłem Twój podcastów i e, to był fajnie, że Ty zawsze mówisz, że a, my musimy, a, nie my, wszyscy muszą a, uczyć się języka z kontekstu. I lepiej, e, jeśli ktoś a, uczy się a, całe zdanie. I nie tylko słów, słów, słów. I to był, to był, to był a, przebicie. E, robiłem wiele, wielki po, po, postęp. I już e, inne ludzie też mówią, że. O Krzyszek jak fu, jest fajnie mówisz po polsku itd. i tak dalej. I ja wiem, że mój poziom jest już lepiej, ale widzę, że mam, mam wiele, wiele, e, robota. I, e, ale to jest najfajniejsze, że znalazłem radość dzięki tobie. Bo twój podcastów są bardzo, bardzo fajnie i ten sposób, co używasz, jak mówisz po Polsku, to, to, jest, to jest nie mogę wyrazić słowami jak, jak fajnie. I pamiętam każde, każde słów, który uczyłem, uczyłem się dzięki Tobie. I to jest to jest super. No dobrze, a bardzo, bardzo dziękuję, bo wiem, że jeśli ten nagrania będzie na internecie, internecie ty musisz <grywania> pisać poprawnie i dlatego skończę mój nagranie. Bardzo dziękuję Piotr i a, e, życzę tobie, życzę tobie się, dużo, dużo duże, duże dobre rzeczy, życie, zdrowie i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam. Cześć. Dziękuję bardzo. Krzysiek powiedział, że pracuje jako wolontariusz tutaj w Polsce i sami przyznacie, że świetnie mówi po polsku. Nie wiem, czy ktoś może zgadnąć, jaki język jest językiem ojczystym Krzyśka. Muszę wam powiedzieć, że ja nie rozpoznałbym, jaki to język. Jedynie po nazwisku domyślam się, że Krzysiek pochodzi z Węgier. Mam rację? Krzysiek, jestem ciekawy, skąd pochodzisz? Czy jesteś Węgrem? Po akcencie nie umiem rozpoznać. Myślę, że to dobrze świadczy o twojej wymowie. Naprawdę wspaniała robota. Myślę, że jeśli ktoś... Mówi tak dobrze jak Krzysiek Czyli z bardzo dobrym akcentem To Polacy mogą być trochę zmyleni Ludzie mogą pomyśleć Że znasz bardzo doskonale język polski takim się wydaje Po tym jak wymawiasz wszystko I mogą wtedy zacząć mówić bardzo szybko Używać dużo idiomów Zupełnie tak jakby rozmawiali z Polakiem Myślę, że to może być twój przypadek. Cieszę się, że podoba ci się moja rada, żeby nie bać się błędów. Wiadomo, jesteśmy tylko ludźmi i wszyscy robimy błędy. Nic to nie jest okropnego, nic strasznego, nic dziwnego. To bardzo ciekawe, że bardzo boimy się robić błędy. Myślę, że to jest spowodowane... Tym, że nie chcemy, żeby ktoś pomyślał, że jesteśmy głupsi niż naprawdę jesteśmy. Wiadomo, że w nowym języku nie jest nam tak łatwo wyrazić, powiedzieć to, co naprawdę myślimy. Nie znamy odpowiednich słów. Mylimy się, robimy błędy gramatyczne. I boimy się, że to wszystko da komuś nieprawdziwy obraz że pomyśli o nas jak o kimś słabo wykształconym albo mało rozgarniętym. Myślę, że to jest główny powód, dlaczego boimy się. Ja po wielu latach pomagania ludziom w nauce języka polskiego nie mam już zupełnie z tym problemu. Sam uczę się języków i teraz już się nie wstydzę mówić, ale miałem z tym problem. Wiem jak to jest Wiem jak trudno się przezwyciężyć Ale muszę wam powiedzieć, że warto Warto to zrobić Warto rozmawiać z ludźmi po polsku Bo to doda wam pewności siebie Po kilku razach strach minie Zobaczycie, że nikt nie dziwi się, że robicie błędy Nikt tego nie wyśmiewa I po kilku razach poczujecie się pewniejsi Po prostu Przestaniecie się bać Przyzwyczaicie się do tego, że mówicie po polsku To jest tak jak ze skokiem na spadochronie Za pierwszym razem się boisz, ale po 30 razach to już jest całkiem przyjemne No może to był zbyt ekstremalny przykład Jeszcze nigdy nie skakałem na spadochronie Wydaje mi się, że łatwiej jest jednak mówić w obcym języku, na przykład po polsku Wielkie dzięki dla Krzyśka Czekam na kolejne nagrania od, od Was Na koniec jeszcze posłuchamy nagrania od Iriny A teraz, teraz już Porozmawiamy trochę o sprawach aktualnych O sprawach, które dzieją się tu i teraz Na naszych oczach Na pewno słyszeliście o chińskiej firmie Huawei z pewnością ktoś słucha teraz podcastu używając smartfodu Huawei. Jestem pewien, że słyszeliście też o wojnie między Stanami Zjednoczonymi i firmą Huawei. Dziś chcę porozmawiać właśnie na ten temat. Hmm, nie jestem oczywiście wielkim ekspertem ekonomiczno-politycznym. Ale obejrzałem kilka rozmów mm, Kilka wyjaśnień ekspertów I teraz w skrócie chciałbym opowiedzieć wam Czego się dowiedziałem Co się stało? Dlaczego firma Huawei jest pod obstrzałem? Dlaczego Donald Trump kazał wpisać tę firmę na czarną listę? Co oni takiego zrobili? Agencja Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych twierdzi, że firma Huawei jest sponsorowana, czyli że jest finansowana przez rząd chiński po to, żeby śledzić, zbierać informacje, zbierać dane na temat obywateli amerykańskich. CIA twierdzi, że smartfony Huawei Mogą służyć jako urządzenia szpiegowskie Że w tych urządzeniach są Tak zwane tylne drzwi Backdoors Czyli specjalny program, który zbiera Różne dane o użytkownikach Śledzi użytkowników I te dane są przesyłane prosto do Chin to wszystko dzieje się już od pewnego czasu, pamiętacie, że w Kanadzie aresztowano córkę założyciela firmy Huawei jest ona oskarżona o naruszenie sankcji wobec Iranu hmm, dla mnie to jest trochę dziwne bo sankcje są amerykańskie, więc jak Amerykanie mogą oskarżać kogoś to nie jest Amerykaninem o niestosowanie się do ich własnych sankcji. Nie do końca to rozumiem, ale tak jak mówiłem, nie jestem ekspertem. Polityka to bardzo skomplikowana sprawa. W Polsce też było aresztowanie pracownika Huawei. Nie tak dawno aresztowano dyrektora firmy Huawei na Polskę pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Chin bardzo ciekawe w każdym razie Stany Zjednoczone oskarżają mm, rząd Chin o używanie firmy Huawei do szpiegostwa i w końcu Donald Trump podpisał specjalny dekret który zabrania firmom amerykańskim i jeśli dobrze rozumiem sojusznikom amerykańskim również ten dekret zabrania współpracy z firmą Huawei Nikt nie może współpracować z Huawei Bo ta firma działa na niekorzyść bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych To oczywiście jest wielki problem dla chińskiej firmy Czy naprawdę jest tak, że szpiegowanie jest powodem tego ruchu? Czy to dlatego Trump Podpisał ten dekret? A może jest jakiś inny powód? Hmm, powód, o którym się nie mówi? Jakiś ukryty powód? Właśnie nad tym chcę dziś z Wami się zastanowić. Firma Huawei jest trzecią co do wielkości firmą na rynku telekomunikacyjnym w USA. Najwięcej użytkowników mają telefony Samsung. Hmm, to ciekawe yy, To jest oczywiście firma koreańska Dopiero na drugim miejscu jest amerykańska firma Apple A trzecie miejsce to właśnie chiński Huawei Niektórzy mówią, że Amerykanie nie mogą dobrać się do danych Które są przesyłane przez telefony Huawei I to ich bardzo denerwuje nie mogą czytać wiadomości wysyłanych przez Huawei, nie mogą słuchać rozmów. Dlaczego? Bo wszystko jest zaszyfrowane. Natomiast Chińczycy, owszem, mogą czytać to, co opiszą użytkownicy Huawei w Stanach. I to jest jeden z motywów, dlaczego mamy tę wojnę między USA i Huawei, albo szerzej, Chinami. Chińczycy odmówili Trumpowi Dostępu do tych danych Dlatego mają teraz problem Ponieważ Huawei jest na czarnej liście Żadna amerykańska firma Nie może współpracować Z żadną firmą z tej listy Dlatego Google Musi przerwać współpracę z Huawei Oczywiście tak jak się domyślacie, w każdym telefonie Samsung i Huawei siedzi system operacyjny Android, który jest opracowany przez nikogo innego jak amerykańską firmę Google. Google, czy chce, czy nie chce, musi dostosować się do prawa w Stanach Zjednoczonych, więc musi przerwać współpracę z Huawei. Niedawno Google ogłosiło, że nie będzie aktualizować systemu Android na telefonach Huawei. Nie będzie można używać aplikacji, chyba najważniejszej aplikacji, Google Play. Ta aplikacja jest sercem wszystkich aktualizacji w telefonie. Nie będzie można używać Gmail, YouTube i tak dalej, i tak dalej. Map, Google. Jeśli nie działa Google Play, to w zasadzie nie można aktualizować żadnej aplikacji. Google firmie Huawei daje 3 miesiące czasu na... właściwie to nie wiem na co, na przygotowanie się do tych zmian, a może jest to czas, w którym może dojść do jakiegoś porozumienia? Naprawdę nie wiem tego. W każdym razie podobno za 3 miesiące wszystko zostanie zatrzymane. Wygląda na to, że za trzy miesiące telefony Huawei pozostaną jakby zamrożone. Nic nie będzie można do nich wgrać używając Google Play. Żadnej nowej aplikacji, ani żadnych aktualizacji aplikacji, które już tam siedzą w środku. Jeżeli weźmiemy wszystkie aplikacje używane w telefonach, to 75% z nich jest ściągana właśnie przez Google Play. 24% przez system Apple i 1% to pozostałe systemy. Myślę, że jest tak, że prawdopodobnie Huawei spodziewał się takiego problemu i prawdopodobnie przygotowuje już własny system, swój system operacyjny. Jednak wciąż to jest problem, bo jak przekonać teraz ludzi, żeby używali tego nowego systemu Microsoft już próbował ze swoim systemem w smartfonach I to skończyło się wielką porażką To wszystko wiemy z wiadomości Ale czy rzeczywiście jest to tylko wojna komercyjna? Wojna gospodarcza? Może chodzi też o coś znacznie Poważniejszego. Zawsze jest coś więcej, zawsze jest coś, czego nie widać. Rząd Stanów Zjednoczonych usprawiedliwia tę wojnę, ponieważ twierdzi, że Huawei nie przestrzega sankcji nałożonych na Iran. Chiny współpracują gospodarczo z Iranem, inwestują w irańskie pola naftowe. Dlatego USA potrzebuje dodatkowych usprawiedliwień, żeby. Utrzymać swoją pozycję, dlatego wprowadza sankcje na chińskie firmy. W tym przypadku takim usprawiedliwieniem jest rzekome szpiegostwo. Rzekome, to znaczy nieudowodnione, być może nieistniejące. Prawdę mówiąc, nie ma dowodów na to, że chiński rząd szpieguje USA, używając do tego firmy Huawei. Urządzenia, kod, oprogramowanie, wszystko to było sprawdzane przez specjalne komisje brytyjskie i nic nie znaleziono. Oczywiście, wszyscy jesteśmy tego świadomi, że firmy nas szpiegują. W Europie mamy nowe prawo, tak zwane RODO, które ma zabezpieczyć dane użytkowników, ale wiemy, że to jest tylko mydlenie oczu. Znacie taki idiom? Zamydlić komuś oczy Jeśli wpadnie nam mydło do oczu, kiedy się kąpiemy To nic nie widzimy, prawda? Oczy bardzo szczypią, nie możemy ich otworzyć Jeśli robimy coś, żeby zamydlić komuś oczy To znaczy, że chcemy coś ukryć Mydlenie oczu warto zapamiętać bo dość często używa się tego idiomu Mydlenie oczu, czyli taka zmyłka Udawanie czegoś innego Zatem wszyscy wiemy, że jesteśmy szpiegowani przez firmy Google, Apple, Samsung, Huawei I setki innych wielkich firm Wszystkie firmy zbierają przeróżne dane o nas Bez naszej zgody nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Amerykańska firma Intel w swoich procesorach instaluje tak zwane backdoors, czyli tylne drzwi właśnie do śledzenia danych użytkowników ich procesorów. Po prostu w swoich komputerach mamy drugi ukryty komputer, który przez internet wysyła dane do Intela. Zatem tak jak widzicie, Amerykanie szpiegują... Tych, którzy mają procesory Intela w swoich komputerach Także tych, którzy mają Telefony z Androidem Użytkowników Urządzeń firmy Apple Komputery z Microsoft Windows, no jeszcze tych, co Używają Google, WhatsApp, Telegram Signal Większości programów antywirusowych A jeśli masz Nowoczesny samochód, to prawdopodobnie Również jesteś śledzony to oczywiste, że wielkie firmy dostają pieniądze ze, ze środków rządowych, środków przeznaczonych właśnie na szpiegostwo. Zatem rząd USA wprowadza sankcje dla Huawei za rzeczy, które również robi nie od dziś. Jestem pewny, że wszystkie wielkie firmy technologiczne szpiegują, używając do tego swoich produktów dlaczego więc właśnie Huawei ma teraz problem Trump mówi, że Huawei współpracuje z Iranem to oczywiście pretekst do tej blokady Trump mówi, że Huawei szpieguje przez tylne drzwi w swoich urządzeniach oczywiście to znowu pretekst to Amerykanie są pionierami takich metod szpiegostwa nie bronię Huawei, mówię tylko tak jak jest Prawdziwym pytaniem jest, dlaczego Zachód, którego liderem są Stany Zjednoczone Dlaczego Zachód walczy z firmą technologiczną z Chin W końcu dochodzimy do sedna W końcu odnajdujemy prawdziwy powód Prawdziwa przyczyna walki to sieć 5G Nie wiem czy wiecie co to jest 5G i dlaczego jest to tak ważne? 5G to piąta generacja transmisji danych. Jeśli używacie smartfonów, to prawdopodobnie używacie transmisji danych 4G. To jest aktualna technologia, która pozwala na przesyłanie około 100 MB danych w ciągu jednej sekundy. Różnica między 4G i 5G jest taka, jak między falami długimi i falami ultrakrótkimi w radio. Technologia 5G będzie używać mikrofal do przesyłania danych, a to po pozwoli na przesyłanie danych 100 razy szybciej. Teraz będzie możliwe przesyłanie 1 GB danych w ciągu sekundy. To znaczy, że jednocześnie będzie można przesyłać o wiele więcej danych niż jest to teraz. Eksperci przewidują, że rozwój sieci 5G będzie jak czwarta rewolucja przemysłowa. To będzie ogromna, ogromna zmiana dla ludzkości. Zmiana, której już wkrótce będziemy świadkami. OK, wiemy już, co to jest 5G, ale dlaczego ta sieć będzie tak ważna? Pamiętacie, dlaczego Imperium Rzymskie było tak wielkie? Dlaczego te mówiło się, że wszystkie drogi prowadziły do Rzymu? No, może nie zupełnie, ale chodzi mi o to, że drogi w Imperium Rzymskim były czymś bardzo podobnym do sieci 5G. Po drogach przemieszczało się wojsko i mogło to robić bardzo szybko. Dlatego Imperium Rzymskie było tak ogromne. Dlatego mogło dominować nad ówczesnym światem. Ten, kto ma odpowiednią infrastrukturę, ten może jej używać do przesyłania odpowiednich danych. Kiedyś to było wojsko, teraz są to dane, Teleinformatyczne Problem w tym, że aby używać sieci 5G Potrzeba bardzo dużo przekaźników Anten Im krótsze są fale, tym więcej potrzeba Urządzeń do ich wzmacniania i przesyłania Dalej Ale właśnie w 5G W tej technologii fale będą bardzo, bardzo krótkie Mikrofale to pierwszy opanuje do końca tę te technologię, ten zdominuje świat. Pierwsze państwo, które zbuduje sieć 5G, będzie współczesnym Imperium Rzymskim. I to jest prawdziwa przyczyna, dlaczego Trump wpisał Huawei na czarną listę. USA nie mogą dopuścić do tego, żeby w Chinach albo w innym kraju powstała pierwsza sieć 5G. Wiele firm pracuje nad technologią 5G, ale wśród nich jest jedna, która jest najbardziej zaawansowana. Zgadnijcie, jak nazywa się ta firma. Huawei, doskonale. Teraz wszystko staje się jasne. To jest prawdziwy powód tej wojny. Jak myślicie, jakie dane będą przesyłane siecią 5G? Bo przecież chodzi właśnie o te dane, a nie o samą sieć. Sieć jest tylko narzędziem służącym do przesyłania tych cennych danych. Ale do czego potrzebne są te dane? I kto i w jaki sposób będzie z nich korzystał? Kto będzie władcą świata? Kto będzie szefem imperium? Światem będzie dowodził ten, to rozwinie sztuczną inteligencję, ten kto użyje sztucznej inteligencji, ten będzie dowodził światem. Tak powiedział prezydent Putin, a jemu bym wierzył. On wie co mówi. W końcu on też chce być panem świata. Sztuczny intelekt to przyszłość nie tylko Rosji, to przyszłość całego człowieka. Tu są kolosalne możliwości i trudno prognozujące dzisiaj ugrzy. To, kto stanie liderem w tej sferie, będzie właścicielem mira. Jasne, sztuczna inteligencja to jest przyszłość świata, ale sztuczna inteligencja potrzebuje ogromnej ilości danych, które będą przesyłane właśnie za pomocą sieci 5G. Wojska Imperium Rzymskiego byłyby nieprzydatne, gdyby nie miały odpowiednich dróg Tak samo jest ze sztuczną inteligencją Nie jest przydatna, jeśli nie będzie karmiona odpowiednią ilością danych A to jest możliwe tylko za pomocą sieci 5G Jak widzicie, wszystko do siebie pasuje Jak będzie wyglądał świat już za kilkadziesiąt lat? Czy będzie światem rządził jeden rząd, który będzie wiedział o wszystkim? Jedyna możliwość kontroli nad wszystkim to dane na temat nas wszystkich. Niesamowicie szybka sieć do przesyłania tych danych i sztuczna inteligencja do analizy tych danych. Tylko sztuczna inteligencja może monitorować tak ogromną liczbę ludzi. Pomyślcie, wszystko co robisz, gdzie jesteś, co oglądasz, co kupujesz, co jesz, na co chorujesz Kamery na ulicach, autonomiczne samochody, lodówki, pralki, twoje finanse, twoje rozmowy Wszystko to będzie kontrolowane i śledzone przez sztuczną inteligencję W tej chwili nie jest to możliwe, to zbyt duża ilość danych ale już niedługo wszystko się zmieni W ten sposób powstanie totalitarny rząd Niektórzy nazywają to antychrystem albo diabłem Wszystko jedno, jak to nazwiemy Nadal jest to to samo Ta bestia będzie potrzebowała sztucznej inteligencji Żeby rządzić światem I mieć totalną kontrolę Nad każdym z nas Technologia 5 G jest potrzebna, żeby połączyć ze sobą wszystkie rzeczy Wszystko zostanie połączone ze sobą Urządzenia będą komunikować się ze sobą I wszystko to będzie dowodzone przez sztuczną inteligencję To dlatego Putin powiedział Że ten kto przekształci się w lidera sztucznej inteligencji Ten przekształci się w gubernatora tego świata i oczywiście 5G znajduje się wewnątrz tej technologii. Bez sieci 5G sztuczna inteligencja nie będzie działać globalnie. Huawei przypomina trochę Apple XXI wieku. Ta firma również powstała w garażu. Problem w tym, że ten garaż był w Chinach. W tej chwili to... Największa teleinformatyczna firma świata, w której pracuje 180 tysięcy ludzi. Huawei bardzo dużo inwestuje w rozwój technologii. W Shenzhen znajduje się kampus firmy. To całkiem duże miasteczko, gdzie pracownicy muszą poruszać się pociągiem między budynkami. Każdy fragment kampusu jest zbudowany na wzór jednego z, z europejskich miast. Trochę wygląda to jak wielki Disneyland. Jednak pracownicy Huawei nie bawią się tutaj. Huawei wydaje ogromne pieniądze na rozwój firmy. Tak jak mówiłem, żeby zbudować sieć 5G potrzeba urządzeń nowego typu. Potrzeba o wiele więcej stacji przesyłowych, i te stacje muszą być mądrzejsze i szybsze. W tej chwili Huawei ma najbardziej zaawansowaną technologię 5G na całym świecie i to powoduje, że zachodnie rządy stają się nerwowe. Bardzo nerwowe. Nadchodzi rewolucja technologiczna w przekazywaniu danych na naszej planecie. Czy jest możliwe, żeby... Nie dopuścić urządzeń Huawei do sieci 5G Któregoś z państw zachodu Może właśnie jesteśmy świadkami Początku pierwszej wojny cybertechnologicznej W tej wojnie nie zginie wielu ludzi Co najwyżej kilkuset szpiegów Ale tego nam nie powiedzą we wiadomościach ta wojna będzie o wiele bardziej interesująca niż wojna konwencjonalna. To będzie wojna naukowców i polityków. Ale to nie oznacza, że nie będzie równie niebezpieczna jak wojna konwencjonalna. Wprawdzie nie stracimy życia w tej wojnie, ale możemy stracić naszą wolność. Wolność ekonomiczną, wolność polityczną, wolność wyboru, wolność Wolność tego, co możemy powiedzieć, a czego nie możemy powiedzieć. Być może za 10 lat wszystko, co powiemy, będzie kontrolowane i cenzurowane, tak jak to jest teraz w Chinach. Jak myślicie? Już teraz w Chinach możemy spotkać technologię rozpoznawania twarzy, możemy zapłacić za różne rzeczy, pokazując swoją twarz do kamery. System rozpoznaje Cię i pobiera pieniądze z Twojego konta. W Chinach technologia rozpoznawania twarzy jest najbardziej rozpowszechniona. Miliony kamerek na ulicach śledzi ludzi, a sztuczna inteligencja ich rozpoznaje. Oczywiście rząd mówi, że to jest... Potrzebne, żeby stworzyć bezpieczny, przyjazny świat Ale czy to jest prawda? A może to wszystko jest po to, żeby mieć kontrolę nad społeczeństwem? Sztuczna inteligencja potrafi rozpoznać ludzkie emocje Potrafi odczytać z twarzy, czy jesteśmy zadowoleni Czy jesteśmy zdenerwowani Policjant może patrzeć na nas przez okulary połączone z oprogramowaniem i sztuczna inteligencja od razu powie mu, kim jesteśmy i co myślimy. Chiny chcą wprowadzić taką kontrolę społeczeństwa już w niedalekiej przyszło przyszłości. Zresztą, tak jak mówiłem, to już się dzieje. Już powstaje niesamowicie gęsta sieć kamer ulicznych, w tej chwili jest około 200 milionów kamer na ulicach chińskich miast. W ciągu kolejnych trzech lat będzie zainstalowane kolejne 400 milionów kamer. Czy to wszystko jest tylko po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo Chińczykom? Nie masz nic do ukrycia, to nie masz się czego obawiać. Jednak są ludzie, którym to się nie podoba. Są ludzie, którzy uważają, że taka totalna kontrola pozbawi ludzi możliwości krytykowania rządu. Już teraz rozpoznawanie twarzy jest używane do wskazywania ludzi. Na przykład przechodzisz przez ulicę na czerwonym świetle i widzi to kamera. Twoja twarz i twoje nazwisko pokazuje się na wielkim ekranie obok. Policja używa już okularów z kamerą. Podobne okulary jak oferuje Google. Obraz z kamery idzie do centrali i w ten sposób sztuczna inteligencja wyszukuje poszukiwane osoby w czasie rzeczywistym. Już niedługo nikt nie będzie mógł zrobić bezkarnie nic, czego nie chce rząd Chin. Nadejdzie czas totalitarnej kontroli. Nie tylko w Chinach. To przecież dotyczy Całego świata W Chinach żyje mnóstwo ludzi Ale nie wszyscy są Tej samej narodowości Nie wszyscy pochodzą z narodu Han W jednej z prowincji mieszka Muzułmańska mniejszość narodowa I rząd chiński bardzo obawia się Że oni będą chcieli Doprowadzić do ruchów Separatystycznych Że będą chcieli oddzielić się od Chin Mówi się, że około Miliona ludzi jest w tej chwili przetrzymywana w tajnych obozach w Chinach. Władze używają właśnie kamer z systemem rozpoznawania twarzy do kontroli tych ludzi. Jeśli oddalisz się o 300 metrów od domu, wtedy policja jest informowana o tym. Żeby wejść na bazar, musisz przejść przez bramkę, która kontroluje kim jesteś. Oczywiście planowane jest zaostrzenie restrykcji. Czy takiej przyszłości świata chcemy? Czy do tego będzie służyć sztuczna inteligencja? Czy pod pozorem dbania o nasze bezpieczeństwo i naszą wygodę oddamy swoją wolność? Wszystko jest jeszcze przed nami. To wszystko jest przyszłość, ale już bardzo bliska przyszłość. Sieć 5G, sztuczna inteligencja to są tylko narzędzia Każde narzędzie można wykorzystać na różne sposoby no, Jeśli mamy nóż, możemy nim na przykład wyrzeźbić figurę Albo rozciąć owoc, żeby go zjeść Ale nożem można też zabić człowieka Narzędzie Narzędzia nie są ani złe, ani dobre tak samo jest ze sztuczną inteligencją. Ważne jest to, w jaki sposób człowiek wykorzystuje narzędzia. Z siecią 5G jest jeszcze jeden problem, ponieważ do przesyłania informacji są wykorzystywane bardzo wysokie częstotliwości. Wiele osób uważa, że to może być szkodliwe dla zdrowia ludzi. Mówi się, że bezprzewodowe przesyłanie danych przy użyciu bardzo wysokich częstotliwości jest groźne dla ludzi. Czy tak naprawdę jest? Nie wiem. Ciekawe jest dla mnie, że problemem są wysokie częstotliwości, a nie energia fal. Myślę, że wiecie, co to jest częstotliwość. Częstotliwość mówi o tym, jak szybko odbywają się drgania. Tylko tyle. Częstotliwość drgań nie mówi nam o tym jaka energia jest przenoszona Nie jestem fachowcem, ale wydaje mi się, że Energia drganie jest dużo ważniejsza dla zdrowia niż Częstotliwość tych drgań Mogę się oczywiście mylić Jest teraz bardzo wielu przeciwników technologii 5G Którzy straszą, że to już jest koniec ludzkości Że ta technologia nas zabije Kiedyś, kiedy pierwsze pociągi parowe zaczęły przewozić pasażerów, wtedy też mówiono, że prędkość większa od poruszającego się konia może zabić człowieka, że człowiek nie jest przystosowany do takich prędkości. Zatem mam nadzieję, że technologia 5G to jeszcze nie będzie koniec świata. Kochani, i tym optymistycznym akcentem będę już kończył dzisiejszy podcast. Już niedługo dowiemy się, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. Na naszych oczach to wszystko już się rozgrywa. Oczywiście nie zapomniałem o nagraniu od Iriny. Posłuchajmy razem, co powiedziała. Cześć, witam Piotra i wszystkich, kto uczy z Piotrem język polski. Nazywam się Irina. Мам 45 лад, кобете венци быть не може. У нас в же 40 лад для кобета то старость, 45 лад, кобета знов як ягода. Юж не працюю, и раз надо учен языка польскіго, абы размовять. Разумім все. читам ксёншки, оглядам фільм. Честный працювалася на учителем і немалам часу на науке, И, очевидно, мотивации, как увели вас. В 2013 году зачала м шукать возможность слухания языка польского в интернете. Оглянула все, что впало мне в оча. И днень богу, же натрапила на фильмике Петра. Написала листа до Петра и купила 100 дел историс. Слухала историки Петра, его подкасты и начала м Wszystkich możliwych w internecie alternatyw nauki języka polskiego wybrała projekt Piotra. Moim zdaniem ten projekt jest najbardziej udany. Teraz mam czas. Będę starać się mówić, nie chcę, aby praca Piotra była na marne. Papa. Irina, dziękuję bardzo za nagranie. Skąd jesteś Irina? Domyślam się, że ze wschodu Tak mi się wydaje, że z Ukrainy Ale nie jestem pewny Być może z Białorusi Gdzie to tak Mówi się, że kobieta Gdy ma 40 lat jest już Stara Nigdy w życiu sprzedziwiam się To jest nieprawda Niestety nie zrozumiałem dobrze co powiedziałaś Gdy kobieta ma 45 lat To co się z nią dzieje? Był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 <laughs> Irina, mam nadzieję, że jeszcze wiele, wiele lat przed Tobą I że znajdziesz wiele przyjemności z nauki języka polskiego Tego Ci życzę Wielkie dzięki dla Iriny i Krzyśka za nagrania Jeśli macie chęć, to również przysyłajcie swoje nagrania do mnie Bardzo przyjemnie się ich słucha Jestem pod dużym wrażeniem Jak dobrze mówicie po polsku I jak szybko robicie postępy Zachęcam również do korzystania z mojej strony. Przypominam, że adres to realpolish.pl Tam znajdziecie więcej informacji. A jeśli macie wątpliwości, pytania, jakieś problemy, to proszę piszcie do mnie. Na stronie znajdziecie formularz kontaktowy, ale możecie pisać w komentarzach na Facebooku lub po prostu na mój e-mail. Jeśli zarejestrujecie się na newsletter To będziecie znali mój adres e-mail I otrzymacie też wiele innych ciekawych, mam nadzieję, informacji To wszystko na dziś Mam nadzieję, że nasza przyszłość nie będzie czarna Nie będzie zła, że sztuczna inteligencja Nie będzie nas totalnie kontrolować Oby tak było Kochani, jesteście świetni, jesteście wspaniali Dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali aż do tej pory Pozdrawiam Was bardzo serdecznie Na dziś to już wszystko Zapraszam następnym razem Pa, pa To był podcast Real Polish Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl